To, co widać w tej chwili na ekranie, to nie jest zakres materiału na dziś, tylko na cały rok. <grywa> Nasze plany na dzisiejszy wieczór też jednak są dosyć, dosyć ambitne. Zajmiemy się takim dosyć dużym blokiem tekstu. Od 9.32 do 11.18, a więc y, tak, prawie dwa rozdziały. Ale spieszę wyjaśnić, dlaczego tak będzie. Otóż y, to nasze y, dzisiejsze spotkanie ma na celu przygotowanie nas do potem całorocznej przygody ze świętym Pawłem misjonarzem. A w e, dzisiejsze zajęcia spróbowałem upchnąć wszystko to, co przygotowuje misjonarską działalność e, świętego Pawła. I jest to e, materiał związany ze świętym Piotrem. A więc dzisiaj będzie Piotr, a w zasadzie przez resztę roku Paweł. I to Paweł bardzo ruchliwy. Jeśli chodzi o chronologię życia świętego Piotra, to nie mamy zbyt wiele danych. O ile bowiem... Analogię działalności świętego Pawła nie bez wątpliwości i dyskusji jakoś można ustalić momentami nawet dosyć dokładnie, krzyżując ze sobą opowiadanie dziejów apostolskich i dane, które czerpiemy z listów świętego Pawła, no to pamiętamy, że jeśli chodzi o Postać Świętego Piotra jesteśmy w dużo trudniejszej sytuacji z kilku powodów. Pierwszy z tych powodów, raczej nie posiadamy autentycznych pism Świętego Piotra. Dwa listy związane z jego imieniem, wiele na to wskazuje, są pismami późniejszymi niż czas życia pierwszego z apostołów. Po drugie zaś święty Piotr w dziejach apostolskich, jak pamiętamy, pojawia się na początku. Dla niektórych ta część poświęcona Piotrowi kończy się w 11.18, a więc tam, gdzie skończy się materiał, którym chcemy się zająć dzisiaj. Inni wydłużają e, tę Piotrową część dziejów, a, aż do epizodu, który znajdujemy w XV rozdziale i nazywamy e, Soborem Jerozolimskim. W każdym razie e, nie widzimy ciągłej opowieści o działalności Piotra, tylko widzimy Piotra w różnych epizodach które trudno nam umieścić na osi czasu. Natomiast podróże św. Pawła y, opowiedziane są w sposób, który y, bardziej ułatwia odtworzenie ich chronologii. Sprawy, o których będziemy mówili dzisiaj, Należało należałoby umieścić gdzieś, gdzieś w latach trzydziestych I wieku ery chrześcijańskiej. W drugiej połowie lat trzydziestych. I to wszystko, co możemy od strony chronologii powiedzieć. Mapka jak widać odnosi się do podróży Świętego Pawła, ale po prostu e, taka się napatoczyła. Natomiast to co nas interesuje to jest e, określenie geografii działalności Piotra Jerozolima Cezarea Jaffa. Potem epizod koryński, którego możemy się domyślać i w końcu Rzym. A więc widzimy, że Piotr do 1944 roku najprawdopodobniej jest związany z Palestyną, ze stosunkowo ograniczonym geograficznie teatrem działania. Potem go dopiero wyrzuca na taką odległą orbitę. Charakter misji świętego Pawła jest zgoła inny. Kolejne podróże są dosyć często powrotami do tych samych miejsc, ale też i te miejsca są rozrzucone po Azji Mniejszej, Europie, aż do Półwyspu Apenijskiego, jeśli chodzi o koniec jego działalności. Jest to więc teatr bogatszy, może nie bardziej rozległy, bo jeżeli pominiemy hipotezę podróży świętego Pawła do Hiszpanii, bo nie wiemy, czy ją zrealizował, wiemy, że ją planował, to można by powiedzieć, że zjeździli podobny kawałek świata Piotr i Paweł. Natomiast jeśli chodzi o różnorodność miejsc, w których pracowali, to z całą pewnością lista ta jest o wiele dłuższa, bogatsza w przypadku świętego Pawła. Takim momentem budzącym wiele emocji od, od czasów apostolskich do naszych czasów jest moment współpracy, nie zawsze łatwej, między tymi dwoma ludźmi. Próbuję się czasami przedstawić y, tę relację y, między Piotrem i Pawłem jako szorstką męską przyjaźń, czyli sytuację permanentnego konfliktu powodowanego zazdrością, ambicjami, i argumentem za takim przedstawieniem relacji między Piotrem i Pawłem rzekomo miałby być kawałek z listu Klemensa Rzymskiego do Koryntian. Właśnie ten, który widzimy w tej chwili na ekranie. Co prawda, święty Klemens pisze o niegodziwej zazdrości, która dotykała Piotra, o zazdrości i niezgodzie również w odniesieniu do świętego Pawła. Nie ma jednak podstaw, żeby uważać, że ta zazdrość i niezgoda dzieliła apostołów. To, że obydwaj spotykali się z reakcjami nie zawsze przyjaznymi, że musieli stawić czoła wielu konfliktom. To zupełnie inna historia. Natomiast mówienie o tym, że jeden na drugiego czyhał i podstawiał mu nogę, to jednak jest ewidentne nadużycie na pierwszym liście Klemensa. A z całą pewnością taka logika konfliktu między apostołami nie wchodzi w plan, w projekt, autora dziejów apostolskich. Wręcz przeciwnie. Jak już o tym mieliśmy okazję się przekonać w roku poprzednim, próbuje on pokazać rzeczywistość kościelną jako niewolną od konfliktów, obejmującą wiele sytuacji trudnych, bolesnych, ale jednak ostatecznie opartą na jedności, której źródłem i przyczyną jest jeden duch, który kieruje różnymi osobami we wspólnocie Kościoła. Ludzie są różni. Szlachetni i małostkowi. Barnaba, a z drugiej strony Ananiasz i Safir. Są tacy że do rany przyłóż, a są czasami trudni w codziennych kontaktach. Ale ostatecznie jeden duch i jedno serce. To jest oblicze Kościoła, no bo tą ludzką słabością jest jeszcze coś, co pomaga człowiekowi w jego małości się. E, do siebie zdystansować i próbować zmienić. I ta zmiana, przemiana serca najlepiej pokazana jest w osobie Saula Starsu, Pawła Apostoła. Gdybyśmy się zastanawiali, jaki jest typ bohatera dziejów apostolskich, To są typy dynamiczne, to są osoby zdolne nie tylko do przejścia różnych kolei losu, jak w nowelistyce hellenistycznej, w której całe bogactwo narracji płynie z okoliczności zewnętrznych, z całego toru przeszkód, który bohater ma do pokonania. Można by powiedzieć, że e, autor dziejów apostolskich e, tworzy pewną innowację także na, na poziomie literackim, wprowadzając bohatera, który jest dynamiczny, który się zmienia. I to czasami zmienia się radykalnie. To, o czym była mowa do tej pory, to pewien wstęp do całej sekcji, którą będziemy zajmować się w tym roku, ale też i wstęp do dzisiejszych zajęć. Zwłaszcza to, co mówiłem o relacji między Piotrem a Pawłem. to był kto? Kremens Aleksandryjski to był jeden z pierwszych papieży. Aleksandryjski, nie. Rzymski. Rzymski, bo aleksandryjski to jeszcze inna bajka. Klemens Aleksandryjski to późniejszy niż Klemens Rzymski pisarz, teolog, jeden z mentorów Orygenesa, Autor ważnych dzieł takich jak Kobierce, czy bardzo wpływowe dziełko, jaki bogacz może być zbawiony. Jeden z ciekawszych komentarzy do Ewangelii, którą liturgia przypomniała nam wczoraj. Natomiast Klemens rzymski to biskup Rzymu, który próbuje jakoś ingerować pod koniec I wieku w wewnętrzne problemy wspólnoty koryńskiej. Nawiązuje do osób Piotra i Pawła ze względu na to, że obydwaj z Kościołem Koryńskim mieli zarówno kontakt, jak i problemy. A więc y, przed nami y, ten bardzo duży kawałek tekstu, w którym postacią pierwszoplanową jest święty Piotr. Ale gdybyśmy mieli powiedzieć, co święty Piotr, Robi w tym tekście, to trzeba by było odpowiedzieć, że przygotowuje działalność świętego Pawła Apostoła. I to, co zrobi Piotr, w opowiadaniu dziejów apostolskich, jest konieczne, żeby działalność, którą Piotr, najpierw pod, którą Paweł najpierw pod kierownictwem Barnaby, a potem już samodzielnie prowadzić będzie na, tym bardzo, na tej bardzo rozbudowanej scenie geograficznej, po której się w dziejach apostolskich porusza. Ale jeśli mówimy o świętym Piotrze, to póki co mapa Świata jest nam niepotrzebna. Wystarczy ta konturówka Palestyny, którą widzimy. Punktem wyjścia jest Jerozolima. Punktem dojścia Lida, Jaffa czy Joppa, Cezarea. A więc y, miejscowości stosunkowo nieodległe. Tutaj podróże liczymy w dniach, a podstawowym środkiem komunikacji są sandały. Natomiast jeśli mówimy o podróżach Pawła, to liczymy je w latach i tam już bez bardziej skomplikowanej logistyki się nie obejdzie. Piotr do tej pory w tych epizodach z dziejów apostolskich, którymi zajmowaliśmy się w roku ubiegłym, występował na tle miejskiego krajobrazu Jerozolimy. A więc pojawia się w okolicach miejsca, gdzie uczniowie są zebrani, pojawia się w świątyni czy w, na ulicach Jerozolimy. Natomiast tutaj widzimy go w sytuacji, która wymaga od niego opuszczenia e, miasta. Pamiętajmy, że to wszystko dzieje się w konsekwencji śmierci Szczepana. Pamiętamy, że rozdział 8 zaczyna się od stwierdzenia, że wszyscy chrześcijanie jerozolimscy się rozpraszają, ponieważ śmierć Szczepana daje początek prześladowaniu chrześcijan w tym mieście. I Piotr? bierze udział w tym rozproszeniu chrześcijan po Palestynie. Wędruje po wspólnotach chrześcijańskich, które już zdąży, zdążyły się zawiązać. Zobaczmy, nie mamy żadnej informacji wcześniej w dziejach apostolskich, o lokalnych kościołach tworzących się poza Jerozolimą. Praktycznie do końca siódmego rozdziału gmina chrześcijańska jest jedna i związana jest ze świętym miastem. Natomiast ósmy rozdział powoduje, że y, wizerunek wspólnoty chrześcijańskiej się zmienia. Nie jest to już wspólnota skoncentrowana w jednym mieście, w tym sensie scentralizowana, ale jest to wspólnota ponadlokalna, złożona z kościołów miejscowych. Jak te kościoły powstawały? Brak informacji. Porównajmy to z bardzo szczegółowym przedstawieniem dziejów Kościoła Jerozolimskiego. Gdzie widzimy bardzo wyraźnie zaznaczone kolejne etapy formowania się wspólnoty. Gdzie możemy powiedzieć, kto na jakim etapie jest aktywny, kto się udziela w tym budowaniu kościoła. Gdybyśmy się zastanawiali nad konstrukcją literacką dziejów apostolskich, to musielibyśmy powiedzieć, że jest to pewna niekonsekwencja. Autor, który musi się uciekać do wybiegów typu Deus ex machina, Obnaża pewne swoje niedoskonałości literackie. Nie umiał zawiązać tego dzieła e, trudnego, owszem, jakim jest skonstruowanie nowego podmiotu w, w opowiadaniu, czy jednostki, czy jakiejś grupy. Więc po prostu stwierdza, że ten podmiot istnieje nie odpowiadając skąd się wziął, jaki jest. I troszkę tak funkcjonują e, wspólnoty chrześcijańskie, o których się dowiadujemy, że Piotr je odwiedza. A więc wspólnoty w Lidzie, czyli starożytnym Lod i w Jopie. Itinerarium Piotrowe, o którym będziemy mówili dzisiaj, wygląda właśnie tak. Jerozolima, Lidda, Jopa, Cezarea, Jerozolima. Piotr z Jerozolimy wychodzi i do Jerozolimy wraca, ale to kółko nie jest powrotem do punktu wyjścia bo wychodzi z macierzystej wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie, a powraca z wieścią o nowym obliczu Kościoła, jak się przekonamy. A więc ta, można by było powiedzieć, podróż misyjna Świętego Piotra jest bardzo owocna. Przy czym nie widzimy jakiegoś wybitnego wysiłku misjonarskiego ze strony Piotra. Więc gdy przyjdzie się zastanowić, kto jest y, głównym autorem tej zmiany oblicza Kościoła, to to nie będzie pierwszy spośród apostołów. Inny podmiot spowoduje, że Kościół się radykalnie zmieni. Jak widzimy na mapie fizycznej między Judeą, z Jerozolimą, a pozostałymi miastami stanowiącymi tło tej piotrowej narracji, którą się dzisiaj będziemy zajmować, istnieje ogromna różnica. Jerozolima to miasto, miasto w górach. Natomiast Piotr schodzi na Nizinę. Jakie to ma znaczenie? Otóż ta Nizina zawsze y, była takim obszarem nie do końca y, będącym w posiadaniu wspólnoty etniczno-religijnej Izraela. Tych lepszych, żyźniejszych terenów rolniczych, przed izraelska ludność Kanaanu praktycznie nigdy nie dała się wyprzeć. Piotr nie tylko schodzi z góry na równinę, ale można by powiedzieć, że z, ta, z takiego matecznika judaizmu schodzi na tereny o mieszanej etnicznie kulturowo, ale też i religijnie populacji. Do tej pory widzieliśmy niełatwe sąsiedztwo yy, judaizmu i rodzącego się chrześcijaństwa. Sąsiedztwo, a tak właściwie wy, wykluwanie się chrześcijaństwa z judaizmu. Natomiast Piotr wchodzi w świat, w którym trzeba wziąć pod uwagę co najmniej trzeci element konstrukcji. Ani chrześcijanie, ani osoby trwające przy y, tradycyjnym judaizmie, tylko ludzie uformowani przez inną tradycję religijną i kulturowo. Te różnice historyczne może były stosunkowo najmniejsze w przypadku lidy, czyli Lod. Ale pamiętajmy, że kiedy po Aleksandrze Macedońskim dzielono Bliski Wschód, to Judea z Jerozolimą znalazły się pod panowaniem egipskim, czyli dynastii Ptolemeusz. Natomiast Lida nie należała już do tego obszaru politycznie, administracyjnie związanego z Jerozolimą. Znalazła się pod panowaniem seleucydów, a więc praktycznie na obszarach, które z punktu widzenia Jerozolimy pozostawały pogańskie. Dopiero e, lata 30. II wieku przed Chrystusem panowanie Jana Hyrkana, e, który był władcą bardzo ekspansywnym, poszerzającym e, granice Judei aż po Galileję, historycznie, geograficznie dosyć absurdalne, Lidda została tak naprawdę inkorporowana do, do tych terytoriów, gdzie naturalną religią jest judaizm. Ale tak jak Galilea jednak z punktu widzenia Jerozolimy, nawet w czasach Jezusa pozostawała terytorium półpogańskim, to, to samo odnieść możemy do tego pasa nadmorskiego i do samej Lidy. Zobaczmy imię postaci, która w tym lidyjskim Epizodzie y, odgrywa y, dosyć istotną rolę. To nie jest czysto żydowskie imię, i to nie jest przypadek. Poziom e, Helenizacji tego y, obszaru jest znacznie większy niż poziom helenizacji Judei. Kiedy przypatrujemy się tej y, scenie, to widzimy, że jest ona dosyć podobna, chociaż nie jest tak rozbudowana, jak scena uzdrowienia Chromego w świątyni. Jakie występują różnice? Piotr jest sam. W tych epizodach świątynnych pamiętamy, że występował z Papuszką nierozłączką, Janem. Tyle, że co się papuszkom raczej rzadko zdarza, Jan jest tam praktycznie postacią niemą. Nie znajdziemy ani jednego kawałka dialogu, w którym Jan mówi coś sam. Albo mówi Piotr za dwóch, albo mówią razem. Chórem. A więc można powiedzieć, że Jan jest tylko takim e, zwielokrotnionym Piotrem. Jest e, e, tylko dowodem na to, że Piotr działa jako reprezentant szerszej grupy, a nie jako E, samotny, e, Samotna postać reprezentująca własne, e, własny autorytet, własne poglądy. Natomiast tutaj e, scena ulega już uproszczeniu. Piotr jest sam, sam działa, nie ma, nie ma tego cienia za sobą. Po drugie, nie ma żadnej rozmowy z kandydatem do uzdrowienia. Dlaczego? Przypomnijmy sobie, kim jest Chromy w świątyni. On nie zna Jezusa. Pamiętamy, że tam cały ten dialog zbudowany jest na tym, że on się spodziewa datku, a Piotr mu daje zdrowie w imię Jezusa Chrystusa. I cud jest y, sposobem na to, żeby pokazać y, moc Jezusa Chrystusa i wzbudzić wiarę w tę Jego zbawczą moc. A tutaj kandydat do uzdrowienia już wierzy w Jezusa Chrystusa. Cała scena ma za kontekst lokalny kościół w Lidzie. Tam się nie pojawiają osoby, którym trzeba dopiero głosić Jezusa Chrystusa, których trzeba ewangelizować. Tutaj cud jest nie tyle próbą zewangelizowania uzdrowionego. Ile raczej wzmocnieniem misji tego lokalnego kościoła przez to, co się wydarzyło dzięki interwencji Piotra. A więc tutaj tym partnerem, którym w świątyni był Jan przy Piotrze, jest lokalny kościół. On jest tym drugim apostołem przy Piotrze. I Dzięki cudowi wszyscy mieszkańcy Liddy i Saronu nawrócili się do Pana. Wszyscy. Pamiętacie Państwo, ten stary dowcip o podoficerze dyżurnym, który odbiera telefon i słyszy w słuchawce sierżancie, jesteście głupi. Kto mówi? Wszyscy mówią. No i to jest takie samo wszyscy. Wszyscy, a tak konkretnie to kto? Więc widzimy, że y, mamy do czynienia z takim opowiadaniem modelowym, które nie pokazuje y, szczegółów sytuacji, ale raczej ma za zadanie pokazać Kościół jako nieizolowaną grupkę w potencjalnie niechętnym albo obojętnym kontekście, ale jako wspólnotę, która się rozwija, która przyciąga do siebie. Właśnie... Poprzez tę działalność apostoła, dzięki temu, że Piotr jest wśród nich i dokonuje cudu, jakby dokonuje się też i skok, jeśli chodzi o misję tego kościoła lokalnego. rozgrywa się w Jaffie i jeżeli e, w pierwszym występował uzdrowiony, no to w drugim musi występować e, beneficjent cudu kobieta. Widzimy technika symetrycznych, powiązanych ze sobą na zasadzie podobieństwa i kontrastu dwóch paneli. Nieraz w różnych sytuacjach, żeśmy, żeśmy się z, taką, z takim układem dwóch opowiadań e, z, spotykali. No, przypatrzmy się troszeczkę e, o e, w w tym fragmencie. Ta kobieta ma dwa imiona. Dorkas. Ono niestety przepadło, ponieważ tłumacz sobie tylko znanych powodów wpadł na pomysł żeby greckie imię tej panny tłumaczyć. Dobrze. Niech mu będzie. Ale ci, którzy mówią do niej po grecku, zwracają się do niej Dorcas. Ci, którzy z nią rozmawiają po aramejsku, mówią do niej tabita. Ten 36 werset powinien się raczej kończyć uczennica imieniem Tabita, czyli Dorcas. Taka podwójność imion niekoniecznie związanych ze sobą semantycznie, jak w tym przypadku, jest fenomenem dosyć powszechnym w, na Bliskim Wschodzie okresu helenistyczno-rzymskiego. To, że ludzie funkcjonowali w różnych kontekstach językowych powodowało, że stosunkowo istotny element tożsamości jak imię nie był stały. W kalendarzach liturgicznych Kościołów, na przykład Europy Zachodniej, darmo szukalibyście państwo świętego Wojciecha. A kogo tam znajdziemy? Adalberta właśnie. Co te imiona mają ze sobą wspólnego? Nic. Tylko używał ich jeden człowiek, który nie wymuszał na swoich współbraciach z klasztoru na izola Tiberina, żeby się uczyli, jak wymówić wojsjech. A Bertus szło łatwiej. Ten y, podwójny y, kontekst kulturowy nie jest faktem zewnętrznym względem wspólnoty kościelnej. To nie tylko miasto jest dwujęzyczne. Ten kościół jest dwujęzyczny. Więc to już jest złożona rzeczywistość. Jeśli chodzi o historię o Wejdorka, czyli Tabity, jest ona jeszcze dramatyczniejsza od historii Eneasza, bo Eneasz, człowiek schorowany, pozbawiony nadziei na odmianę swego losu, jest to, co go spotyka, no to jest taka... Taka radosna, radosna zmiana. Natomiast tutaj ta pierwsza zmiana w opowiadaniu jest zmianą raczej tragiczną. Umiera osoba ceniona za swoją dobroć, potrzebna wielu ludziom, umiera nagle niespodziewanie, W takiej sytuacji wezwanie Piotra co ma oznaczać? Popatrzmy. To przynaglenie Piotra by przybył, nie ma w sobie wpisanego celu. Przypomnijmy sobie dla porównania, ewangeliczny cud, analogiczny do tego, wskrzeszenie młodej kobiety, córka Jaira. Po co Jair zaprasza Jezusa do swojego domu? Żeby uzdrowił jego córkę. W momencie, kiedy się dowiaduje, że jego córka nie żyje, jest gotów przeprosić nauczyciela i prosi, żeby już się nie fatygował. Pozamiatane. Już nie ma po co. Jezus jako uzdrowiciel, czemu nie? Ale jak już... Fizycznie brak pacjenta, no to lekarz ma niewiele do zrobienia. Natomiast tutaj wezwanie Piotra, żeby w pośpiechu przybył z Lidy do Jafy. Widzieliśmy, to nie jest jakiś szmat drogi. Zresztą tekst stwierdza wprost, że są to miasta bliskie sobie geograficznie, ale trzeba jednak jakiś e, kawałek drogi przetuptać. Więc to wezwanie Piotra, żeby się spieszył, żeby szybko przebył ten odcinek między dwoma miastami, co ma na celu? Już nie ma szans, że zdąży jak to Marek Edelman pisał, mówił w wywiadzie: zdążyć przed Panem Bogiem, tak? Już nie zdąży. Już wiadomo, że, że adresa w dalszym ciągu nie żyje. A więc Piotr już w momencie tego zaproszenia jest postrzegany nie tylko jako uzdrowiciel. Jak w epizodzie z Eneaszem z Lidy. Ale jako ktoś, kto może coś zrobić w przypadku, kiedy mamy nieboszczyka. Zauważmy, że ta yy, Nadzieja wiązana z przybyciem Piotra jest nadzieją na to, że apostoł może tyle, co ten, który go posłał. A więc to jakoś charakteryzuje wiarę tych kościołów. Pokazuje, jaką funkcję te kościoły przypisują apostołom. W tym przypadku Piotrowi. Pamiętacie Państwo? Święty Marek przytacza aramejską wersję tego, co Jezus mówi do córki Jaira. Jak to brzmi? Talita, kum. Jeżeli Piotr zwracał się do nieboszczki po imieniu i mówił po aramejsku, skoro używa aramejskiej wersji jej imienia, to powiedział co? Ta bita kun. Można by powiedzieć, że trzeba mieć dobre ucho, żeby rozróżnić, kto jest kto. A więc ta ciągłość znaków i cudów między tym, co robił Jezus i tym, co robią apostołowie o której to ciągłości mówi się w przypadku Kościoła Jerozolimskiego na początku dziejów apostolskich, to jest motyw, który tutaj znajduje swoje rozwinięcie, swoją kontynuację. Technologia cudu też przypomina wskrzeszenie córki Jaira. Jezus wywala wszystkich z pokoju w momencie wskrzeszenia i Piotr robi tak samo. Zostaje sam z ciałem zmarłej. A więc można powiedzieć, że to upodobnienie Piotra do Jezusa jest naprawdę daleko idące. Tak po, po granicę przyzwoitości. W sposób bardziej się nie da. Pod koniec życia Tadeusz Łomnicki, mówiąc oględnie, nie był najłatwiejszy w kontaktach. I ktoś się spóźnił na próbę, o, wiedząc, co się stanie, mówi Panie dyrektorze, ja bardzo przepraszam. Nie mów do mnie, dyrektorze, ryknął. Mistrzu. Nie. To jak mam mówić? Mów mi, Boże Ojcze. Więc gdyby Piotr pociągnął jeszcze tę strunę, to doszedłby pewnie do tego poziomu, tak? No, tego nie robi na szczęście. I znowu efektem cudu jest nawrócenie, którego podmiotem biernym jest miasto, a nie tylko gmina chrześcijańska że tutaj już nie mamy, że, że wszyscy się nawrócili, tylko że wielu się nawróciło. Więc <smak> yy, widzimy yy, też, że to, to wszyscy z, poprzedniej, z poprzedniego epizodu yy, yy, są do wzięcia w cudzysłów. I cały epizod kończy się podaniem adresu, pod którym zatrzymał się Piotr. E, proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze, a co nas obchodzi? Czy to był Szymon? Czy jakiś Józef, na przykład? Czy to był garbarz? Czy to był piekarz? Po co nam to? Co to wnosi do naszej e, lektury dziejów apostolskich? Proszę? A czemu, że się ukrywał? No tak, biorąc pod uwagę ten przerażający smród, e, który rozchodził się z garbarni, rzeczywiście... Wybór, przynajmniej wskazujący o wysokim poziomie ascetyzmu Piotra, tak? E... Nie. Okaże się, że informacja ta e, będzie miała swoją kontynuację już w rozdziale następnym. Przeskoczymy do nowego epizodu, ale zobaczymy, że ta działalność. Taumaturgiczna Piotra w Lidzie i w Jopie ma związek z tym, co się będzie działo w Cezarei Nadmorskiej. Zobaczcie Państwo, Cezarea jest zdecydowanie bardziej odległa od Jopy niż i od Liddy. Łatwo by było wyznaczyć cezurę między tymi dwoma epizodami powiązanymi między sobą a tym, co się dzieje w Cezarei nadmorskiej. I powiedzieć, dobra, to mamy taki, taki dyptyk, Dwa cuda tu bardziej na południe, a potem akcja się przerzuca na północ i nie ma żadnych cudów, tylko y, działalność stricte ewangelizacyjna. Ale właśnie adres, pod którym przebywa Piotr, posłuży, żeby spiąć ze sobą połączyć też chronologicznie te dwa cuda i to, co wydarzy się później. Celem tych dwóch cudów, przypomnijmy sobie jeszcze raz, jest wyjście poza tę formę Kościoła, która była w tych, w tych dwóch miastach. I to jest przygotowanie do tego, co się zdarzy w rozdziale 10. W związku z tym, że materiał rozdziału dziesiątego oraz pierwszych 18 wersetów jedenastego nie dadzą się rozdzielić, no to widzimy je tutaj opisane przy pomocy takiego jednego schematu. Od 10:1 do jedenaście osiemnaście na różne sposoby powraca kwestia chrztu domu Korneliusza. Cena samego chrztu e, nie jest prosta, jest rozbita na kilka e, epizodów, a oprócz tego jest dosyć starannie oprawiona materiałem przed i materiałem po. I wszystko się kręci wokół, wokół tego wydarzenia, którym jest chrzest. akcja zostaje przerzucona dosyć daleko e, od miejsca, w którym przebywa Piotr. Wydawać by się mogło, że odcina narrator e, czytelnika od tego, o czym mówił do tej pory i wprowadza go w zupełnie inną sytuację. Pojawia się nowy bohater, którego wcześniej żeśmy nie znali, zostaje w sposób bardzo szczegółowy scharakteryzowany. Porównajmy, ile informacji mamy o Eneaszu, tylko to, że był sparaliżowany i że mieszkał gdzie. A ile mamy o owym Korneliuszu? I co o nim wiemy? Imię zdecydowanie rzymskie. Funkcja wskazuje, że posiadał rzymskie obywatelstwo. Oddział, w którym służy, nazywał się tak nieprzypadkowo. Rzeczywiście do tej jednostki werbowano Italików. Ale jednocześnie człowiek ten Powiązany jest jakoś z miejscowymi wyznawcami judaizmu. Proszę Państwa, to nie jest wcale oczywiste dla Cezarei Nadmorskiej. Pamiętajmy, że Cezarea Nadmorska została zbudowana jako miasto nie dla Żydów. Herod uświetniając Jerozolimę z całą pewnością miał na względzie zyskanie sympatii wyznawców judaizmu. Dlatego skoncentrował swój program budowlany w Jerozolimie na e, świątyni. Budując Cezareę nadmorską, Miał na względzie nie Żydów, ale osadników pochodzących z innych części świata, których nie przyciągnie świątynia, nie mogła, bo jak? Nie, nie świątynia, jak? Ale takich, <śmiech> przepraszam, których przyciągnie port a więc możliwość prowadzenia rozwiniętych interesów i których ambicje będą mogły się zrealizować w dosyć rozbudowanej sieci instytucji kulturalnych, o których istnienie w nowo zbudowanym mieście Herod zadbał. Pamiętacie Państwo, że Cezarea Nadmorska jest portem sztucznym. Że powstała tam, gdzie powstała tylko dlatego, że Herod chciał, żeby tam była. To był kawałek świata, który on, który on chciał stworzyć od podstaw. I nie chciał, żeby to był żydowski świat. Żeby to był świat wyznawców judaizmu. Więc, że tak powiem, wspólnota wyznawców tej religii w Cezarei Nadmorskiej to nie jest wspólnota najbardziej naturalna, religijna w której by się mógł odnaleźć rzymski oficer. Mógł tam sobie znaleźć y, wiele innych możliwości religijnej afiliacji. Ale on wyraźnie wiąże się z wyznawcami judaizmu jako theofobumenos, Co znaczy bać się Boga? Zachowywać przynajmniej w jakiejś mierze prawo Boże. To, to jest bojaźń Boża. To nie jest stan emocjonalny. Tylko to jest stosunek do prawa. On nie jest zobowiązany do przestrzegania prawa jako członek wspólnoty przymierza i prawdopodobnie nie zachowuje prawa rozumianego integralnie. Ale jego styl życia bardziej upodabnia go do Żyda, niż do kogoś, kto jest wyznawcą któregokolwiek z kultów niemonoteistycznych. Starzy księża często mówią, że jeśli chodzi o sprawy urzędowe, to nigdy nie załatwiało się ich łatwiej, niż w e, czasach PRL-u. A najlepiej załatwiały się sprawy z e, ludźmi, którzy się deklarowali jako niewierzący. No woda. Tak, do sakramentów nie przystępowali, do kościoła nie chodzili, jakiejś osobistej praktyki religijnej raczej nie mieli, no ale jakoś o o stosunki z Panem Bogiem zadbać też chcieli, bo jakieś tam tradycyjne wychowanie się odzywało, no to może przez podbicie jakiegoś stempelka, albo wystawienie jakiegoś zezwolenia, zaświadczenia, czy czego tam jeszcze, te grosiki na raj sobie ściubili. Czy może nawet, jak nie na raj, to na trochę lepszą kategorię czyścica Można by powiedzieć, że jeśli chodzi o bojących się Boga, to oni też pewne niedostatki w dziedzinie zachowywania prawa, chociażby brak obrzezania. Próbowali nadrobić hojnością na rzecz wspólnoty religijnej, do której nie byli w pełni afiliowani, ale z którą związek i czuli, i manifestowali. A więc ta informacja o jałnużnach e, dawanych uboższym członkom gminy e, jakoś tam się zbiega na przykład z informacją o e, setniku, którego sługę Jezus uzdrawia. Ten z kolei e, namawiają Jezusa miejscowi, e, miejscowe autorytety religijne, ten z kolei dawał duże datki na synagogę. Ale czy na działalność charytatywną gminy religijnej, czy na funkcjonowanie synagogi, to mogą być różne sposoby określania tego samego celu, ponieważ synagoga to był nie tylko budynek, to była instytucja edukacyjna, społeczna, w takich miejscach jak Jerozolima pełniła także funkcję e, miejsca, przy którym mogą znaleźć gościnę pielgrzymi. Korneliusz jest więc takim sympatykiem judaizmu. I w tym sensie jest przygotowany do przyjęcia orędzia chrześcijańskiego. Ale istotne jest to, że nie jest obrzezany. Że nie włączył się w taki definitywny sposób we wspólnotę narodu wybranego. To jest taki swój, ale pogani. I teraz powstaje dylemat, co z nim zrobić. I to jest dylemat, który będzie fundamentalnym dylematem misji Pawła. Bo on się będzie na okrągło obracał wśród tych bojących się Boga, sympatyzujących z gminami religijnymi, diaspory. Jest ważne, że jako pierwszy Mierzy się z tym problemem nie Paweł w konfrontacji do innych, ale Piotr jako głowa Kolegium Apostolskiego. Na tym polega majstersztyk narracji dziejów. Ale też i na tym polega znaczenie tej sceny e, chrztu. Zauważmy, że nie widzimy... W tej, w tej perykopie, w tej pierwszej części opowiadania o Chrzcie Domu Korneliusza nie widzimy Piotra. Słyszymy o nim. O Piotrze się mówi. Ale Piotr nie występuje jako uczestnik sceny, tylko jako temat Szymon, zwany Piotrem, mieszka w Jafie u Szymona Garbarza, który ma dom nad morzem. Właśnie po to był potrzebny adres Piotra, żeby pokazać, że te dwie, dwie rzeczy, ta wędrówka Piotra stosunkowo nieodległych od Jerozolimy miejscowościach, gdzie są kościoły lokalne oraz ta akcja w Cezarei Nadmorskiej są ze sobą powiązane i logicznie, i chronologicznie. Impulsem do tego, żeby wydarzenia potoczyły się dalej i tym, który spina dwie postacie, Piotra i Korneliusza, jest posłaniec pański. Angelos tu curiu. Drodzy Państwo, poganin, ciągle jeszcze poganin. Jest adresatem specjalnego przesłania przez gońca, przez posłańca, które kieruje do niego Bóg. Anioł przychodzi do Poganina, rzymskiego oficera, i przynosi mu przesłanie zbawienia. Można by powiedzieć, że od tego momentu sprawy nie mogą się potoczyć inaczej, niż tak, jak się potoczyły w dalszym ciągu opowiadania. Piotr nie ma decyzji do podjęcia, tylko ma misję do wykonania. Zasadniczego przełomu nie dokonuje apostoł, tylko dokonuje Bóg wysyłając swojego posłańca, a potem następnym posłańcem, który pójdzie już do kończy sprawę, będzie nie Angelos, tylko Apostolos. Więc pamiętacie Państwo, jak mówiłem na początku o ograniczonej roli Piotra w tym przełomowym mo momencie. No właśnie, bo to nie on dokonuje przełomu, jest uczestnikiem przełomu w kształtowaniu się Kościoła, którego sprawcą jest Bóg. otrzymawszy informację, co ma robić, to po prostu robi. I teraz tak. Ludzie, których Korneliusz wysyła, żeby wykonać otrzymane od anioła polecenie, są w drodze, a tymczasem coś się dzieje z Piotrem. Ci idą z Cezarei do Jaffy, a Piotr siedzi w Jaffie i ma widzenie. Widzenie to wydaje się być tematycznie niepowiązane z tym, co wydarzyło się w domu Korneliusza w Cezarei. Ponieważ przedmiotem owego widzenia jest kwestia koszerności pokarmów. Gdzie Rzym? Gdzie Krym? A gdzie meja? Na razie, my, my wiemy jak to się skończyło, ale postawmy się w sytuacji kogoś, kto czyta to opowiadanie po raz pierwszy. Nie widzimy, w którą stronę to idzie. Wydawać by się mogło, że opowiadacz w dziejach co chwila zaczyna jakąś inną historię i żadnej nie kończy. Wyciąga jakiś nowy wątek i tak go zostawia, taka nitka luzem się dynda. Jak to powiązać? Wizja Piotra jest dosyć e, niekonkretna. Nie, nie e, Proszę Państwa, wszelkie zwierzęta czworonożne, płazy naziemne i ptaki powietrzne zebrane w jednym miejscu. Ostatnia taka rzecz to się zdarzyła w Arce Noego. A tu nagle w jednej płachcie. Ale jakie skojarzenie z Arką Noego? Czy w Noego zostały ocalone tylko zwierzęta czyste? Nie. Wszystkie zwierzęta. Bóg ratuje y, całość fauny bez wydzielania kategorii koszer i trew. I ta wizja, gdzie wehikuł dzięki któremu wchodzą na scenę te, te wszystkie zwierzęta, ptaki. To jest nawiązanie do Boga, który zbawia, uważa za godne swojej interwencji wszystkie swoje stworzenia. Jak będziemy mówić o tak zwanym Soborze Jerozolimskim, zobaczycie Państwo podobieństwa między konkluzją motywu potopu, to tym dialogiem przy ofierze złożonej przez Noego, a dekretem, tak zwanym dekretem Soboru Jerozolimskiego. Ale to nie jest taka zbieżność przypadkowa. To się zaczyna tutaj od, od tej płachty Arki, którą widzi Piotr. I od przypomnienia, że to, co Bóg uczynił, nie powinno być nazywane nieczystym. Piotr ma do wyboru złamać prawo mojżeszowe, które wyraźnie odróżnia czyste od nieczystego i posłuchać Boga, który mu się objawia, albo zostać wiernym prawu i odrzucić to, co Bóg mu mówi. Co jest wiarą w Boga? Pamiętajmy, że za ten podział na czyste i nieczyste ginęli męczennicy. Oddawali swoje życie, żeby nie zjeść tego, co nieczyste. A Piotr, nie dla ocalenia życia, dla czegoś o wiele bardziej istotnego. Dla dochowania wierności Bogu ma naruszyć ten wpisany w torę podział. Scena nie jest złudzeniem. Jej powtarzalność ma być argumentem za tym, że jemu się nie zdawało, bo nie może się zdawać trzy razy to samo po kolei. Rzeczywiście ma być pewien, że dostał taki nakaz. Ale proszę Państwa, czy Piotr coś zjadł z tej płachty? I on nawet nie, nie otrzymuje realnej propozycji, żeby coś zjadł. Tylko ten podział zostaje zakwestionowany. No i tak. Piotr sobie myśli nad tym, co go spotkało i przychodzą ci ludzie, których zostawiliśmy jak... Korneliusz ich wy, wyprawił z Cezarei do Jopy. Znowu, no, wątki się nie łączą. Przeplatają się. W sposób wydawać by się mogło dosyć chaotyczny. I Piotr zostaje zaproszony do wybrania się do Cezarei, ale przez kogo? Czy przez wysłańców Korneliusza najpierw interweniuje duch? Można by wypreparować, to, co się dzieje między ludźmi z opowiadania dziejów apostolskich i to zachowałoby swoją logikę, prawda? Ale równolegle nad tą akcją, która się dzieje między ludźmi, dzieje się akcja, w której głównymi bohaterami są Bóg, Anioł, Duch. Piotr dowiaduje się o tym, że Korneliusz miał wizję, że jego przyszły gospodarz w Cezarei jest w podobnej sytuacji, jak on sam. Stoją w tym momencie na równi, co zobaczymy, będzie miało swoje znaczenie w dalszym ciągu. Scena spotkania, w której Korneliusz traktuje Piotra jako kolejnego wysłannika Angelos Pańskiego, oddaje mu Hołd. Traktuje go jak istotę nadludzką. Przypomnijmy sobie z Apokalipsy. Scenę, w której Jan, wizjoner, pada przed aniołem i on mu mówi, wstań, jestem twoim współsługą. Można by powiedzieć, że Piotr jest w takiej sytuacji, w jakiej w apokalipsie znajduje się anioł. Ale przypomnijmy sobie, jak Barnaba i Paweł idą przez Likaonię i tam są traktowani jak istoty boskie. Barnabę jako starszego i broda tego uznano za Zeusa, a Pawła jako bardziej wystrzekanego uznano za Hermesa. I oni też mówią, co robicie? Jesteśmy ludźmi. I zobaczcie teraz, drodzy Państwo, co się tutaj dzieje. Wiążą się kwestie rozgraniczeń etnicznych i koszeru, czystości pokarmów. Rozdział między Żydami, a nieżydami motywowany był w dużej mierze niebezpieczeństwem udziału w posiłku, podczas którego będą podawane pokarmy nieczyste. A więc, Piotr, jako Żyd powinien dystansować się od gościny u poganina, bo jak się jest w gościach, to coś jeść trzeba. A jak się jest u kogoś, kto nie pilnuje koszerności kuchni, to kto go tam wie, co on poda? Dlatego Piotr, który jeszcze nie wie, o co chodzi, bo dopiero pyta, po co mnie sprowadziliście, na dzień dobry informuje, że nie powinien tu być. Jest tylko dlatego, że Bóg go przysłał. Korneliusz jeszcze raz yy, znaczy opowiada to, co już wiemy. O, tak lepiej powiedzieć. Bo wiemy, jaką miał wizję i on relacjonuje to jeszcze raz. Dublet. Ale w całym tym bloku związanym z e, chrztem domu Korneliusza jest masa dubletów. I one są po to, żeby pokazać, że wszystko się dzieje według scenariusza zaplanowanego przez Boga, że ludzie, którzy uczestniczą w tej scenie tylko wiernie, wypełniają swoje zadania, wykonują swoje role, ale to, co się ma stać, Przyjęcie pogan do wspólnoty Kościoła jest zaplanowane na wyższym poziomie. I w tym momencie odbywa się odbywają się trzy ważne rzeczy. Piotr głosi Ewangelię poganom. A co znaczy głosi Ewangelię? Opowiada im o Jezusie Chrystusie, którego Bóg posłał, aby pojednał z Nim nie tylko naród wybrany, ale wszystkich. I świadkami tego... Co było misją Jezusa? Świadkami, którzy też stają się i wykonawcami, są apostołowie. W tym Piotr. Kolejnym momentem po głoszeniu odpuszczenia grzechu w imię Jezusa Chrystusa jest wylanie Ducha Świętego na mieszkańców tego domu. A dopiero potem następuje chrzest. Więc dzieło zbawcze wykonane przez Jezusa, aktualizowane przez działanie Ducha Świętego na tę konkretną grupę ludzi i w końcu, jako przypieczętowanie tego, co się stało, czynność sakramentalna, czynność chrztu. A więc to, co robi Piotr, to, co ma do zrobienia Piotr, jest już tylko prostym dokończeniem tego, co zaczął Jezus Chrystus co sprawił Duch Święty, a teraz On ma wykonać tę prostą czynność obmycia ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Następny. A więc Piotr, kiedy zaczną mu suszyć głowę w Jerozolimie, jak tu widzimy, może rzeczywiście powiedzieć, że on tu ręce miał. On niczemu nie winien. Wszystko i tak się stało, a jak już Duch Święty na nich wstąpił, to co on, Piotr, miał do gadania? Musiał zrobić swoje. Ale problemem, z którym Piotr się musi zmierzyć w Jerozolimie, jest kwestia wspólnego posiłku z nieobrzezanymi. Chrzest jest problemem. Chrzest udzielony poganom. Ile to, że skoro chrzest został im udzielony, to trzeba zawiązać z nimi taką wspólnotę, jaka jest między chrześcijanami. A to wymaga zrelatywizowania tych podziałów związanych z podziałem pokarmów na czyste i nieczyste. Jeszcze tylko zwróćmy uwagę na zakończenie. Do tej pory wspólnota jerozolimska, wobec której Piotr zdaje relację z tego, co stało się w domu Korneliusza w Cezarei Nadmorskiej, sprawia wrażenie, takiego zbiorowego antagonisty Piotra. Ale w końcu Kościół Jerozolimski uznaje, że nie może sprzeciwić się Bogu. Że musi uznać to dzieło Boże, którego świadkiem jest Piotr. I od wątpliwości zgłaszanych co do działalności Piotra przechodzi do chwały Bożej. Wielbią Boga za to, co się stało. Przed chwilą jeszcze mówili, jak mogłeś, a teraz mówią, wielkie rzeczy uczynił Pan. I to jest element dynamizmu. Mówiliśmy o zmianie, która się dokonała w Saulu, który z prześladowcy Kościoła stał się chrześcijaninem. A tu widzimy zmianę, która się dokonała w Kościele, która, który z, ze wspólnoty zamkniętej na Pogan stał się wspólnotą wielbiącą Boga za to, że do wspólnoty Pogan dołączył. A więc ten dynamizm postaci dotyczy ta, także, jeśli nie przede wszystkim wspólnoty Kościoła, która nie jest sobą, jeśli nie jest podatna na to, co Bóg mówi i nie jest zdolna do nawrócenia. Dziękuję Państwu uprzejmie za ten dzisiejszy wieczór. Spokojnego powrotu do domu i do zobaczenia.